Jest ich tylko dwóch. Mają dwa mikrofony. Są silni, zwarci gotowi. i gotowi. Mają tylko jeden cel: nie wyjść na idiotów. Celuloid, nawijamy na filmę. Ma tu Cortez. jest 29 grudnia, już po świętach, ale jeszcze przed Sylwestrem. Godzina 21.01. 21.01, <grydziosta> coraz później nagrywamy audycję, musimy wam przyznać, że jednak e, to się ostatnio wyrabiamy. Nie, kiedyś, ogro... kiedyś później nagrywaliśmy. No, kiedyś nagrywaliśmy nawet to chyba o 11, więc poświęcamy no. się dla was. Jesteśmy dla was, jesteśmy tylko dla was. Na żywo, Celluloid Studio tak, <grydzi> w Warszawie. Okay. E, to jest kolejny Celluloid i kolejna dawka newsów. Zapraszamy. Zaczynamy od wiadomości, która może zainteresować Was jako e, słuchaczy podcastów, e, ponieważ jesteście na pewno obeznani z nowymi technologiami, z, e, z nowymi mediami i tak dalej, i tak dalej z <śmiech> e, Może Was zainteresować to, że e, Yahoo zdecydowało się połączyć się z CBS-em, z dużą amerykańską e, stacją telewizyjną e, i postanowiło e, wypuścić, e, wypuszczać za darmo w internecie nowe odcinki dwóch seriali, Jeden z nich znam, drugiego nie znam. Wiem, że jeden jest dobry, to jest Two and a Half Men, który kiedyś leciał, pamiętam, chyba na czwórce. Jako kiepski oglądasz telewizję ja nie oglądam telewizji. Two and a Half Men to jest serial z Charlie Komedia Komediowy, sitcom, tak, tak. załapał. tak załapał, zrobił taką dziwną minę na początku. Two and a Half Men i How I Met Your Mother. To są dwa seriale, które będą nadawane przez portal Yahoo. Jeszcze nie wiadomo, jak to będzie wyglądało technicznie nie wiadomo, czy to będzie podcast, czy to będzie streaming, czy to będzie nadawane, czy to będzie umieszczane, czy można ściągnąć, czy będzie można obejrzeć jakie jakości i tak dalej. Nie wiem, jak wygląda na przykład kupowanie seriali przez iTunes, ponieważ nie mam takiej możliwości, ponieważ jesteśmy w zadupiastej Polsce, ale jeżeli ktoś z was kupuje seriale na przykład Losta, bo oczywiście jest to możliwe przez, za pomocą iTunes, no to dajcie nam znać, czy to jest fajne, czy to nie jest fajne, jak to się ogląda, czy, czy, e, czy, czy, czy, po czy to się To na pewno o tym powiemy. To na pewno o tym powiemy i, i, i będziemy się zastanawiać. Mnie się to bardzo podoba, ja bardzo chciałbym, mam, zawsze chciałbym kupować sobie seriale legalnie, no ale nie mogę. No więc je ściągam. Uwaga, tip dla zaiksów. Piotrek? 8 grudnia zakończyły się zdjęcia do piątej części Nieśmiertelnego. No, fantastycznie. Fantastycznie. Seria jest przewidziana, bo to będzie już seria kolejna na trzy odcinki. Mm -hmm. e, będzie, e, oczywiście Christopher Lambert już nie żyje, bo go zabiliśmy w części czwartej, ale Adrian znaczy, Paul... Christopher Lambert żyje i ma się dobrze, tylko po prostu nie chce wystąpić. No właśnie. Nie, już, tam już, wiesz, jego postać już zgnęła bardzo dobrze. E, e, jego rolę przejął Adrian Paul, który będzie razem z grupą swoich kumpli poszukiwał świętego Grala. E, e, no okej, okay. No comments. Bez komentarza nie będziemy tego komentować, ale na pewno chcemy to obejrzeć. Ale y, najważniejsza informacja. Reżyserem jest brat Leonard, który zrobił koszarze umysłów. O, okej. Okay. i zrobił jeszcze kryjówkę diabła z Alice Silver z Stefem Golblomada. Strasznie też film. Nie, dobry, mi się podoba. Tak, podobał Ci się? Mi się nie podoba. Ale to dobrze, no to, to dobra. Czekamy na wasze opinie. <śmiech> <śmiech> Jeżeli ktoś z Was widział ten film, to. Dobrze, dostaliśmy bardzo miły list, bardzo dziękujemy. W ogóle dostajemy dużo przyjemnych listów, więc chciałem powiedzieć, że pen pen, niejaki. Podeszłam nam informację na temat tego, że Kaufman i Spike Jones akurat trafił idealnie w mój głos, ponieważ to, jest, to są dwa nazwiska, które ja uwielbiam. Kaufman i Jones robią nowy film, na razie nie ma nazwy i nazywa się nienazwany film Spike'a Jonesa i Charlie'ego Kaufmana. <głos> <głos> Premiera ma się odbyć w, w 2007, przynajmniej tak jest, tak podaje MDB. Nie wiemy nic. Nie wiemy nic na temat Fabuły, nie wiemy nic na temat Scenariusza. Wiem, że to będzie na pewno dobry film. Cortez? Ja powiem coś nietypowego: mianowicie, będzie sequel afery Tomasa Crowna. O, okej. Okay. To był dobry film. Znaczy, przepraszam, to był dobry remake. To był dobry remake, <śmiech> dobry remake bardzo fajnego filmu. Tak, tak, tak. I ja się bardzo bałem, że następna część będzie tym, czym jest dwunastka Oceana dla 11 Oceana. Mhm to znaczy kiczem, mhm. bo napisali scenariusz od początku do końca sami e, i tak dalej, ale się okazało, że oni byli sprytni. E, wzięli film, e, który powstał chyba 5 lat przed e, oryginalnym, e, oryginalną aferą Tomasa Crowna, z mhm. 1963. E, film się nazywał e, Top Copy. i e, był, był film, film był o e, kradzieży jakiegoś e, jakiegoś szlachetnego jakiegoś szlachetnego, jak patrzę sztylet z Istambulskiego muzeum. No, okay. Z Istambułu, z, z muzeum z Istambułu, właśnie muzeum właśnie się nazywa top cup i się w, będzie w nazywał Afera Topkapı. Okej, okay, okej. Okay. Ale, ale, ale będzie wrosnął? No oczywiście, A, tak aha, tylko dobrze. się zafanawiamy prawdopodobnie Ran Rustan wygrała. No to szkoda. Ale okej, no, okay, no będzie to dobrze. Będzie miał co robić. Ostatnio mówiliśmy o nie więc. No, więc teraz no. już obrazów nie kradnie, będę teraz y, kradł e, szlachetne kamienie, które są e, ozdobą dla sztyletu. E, ja tylko krótko zamknę, bo zaraz już puścimy wam muzykę, nie będziemy wam nudzić. E, e, zamknę e, niusem, który widziałem na filmu webie, ale czytałem to też w Rzeczpospolitej. Rzeczpospolitej ogłosiła takie podsumowanie roku, ponieważ jesteśmy w momencie nie jest roku, a zaczyna się nowy rok, chcielibyśmy robić coś nowego, chcemy zobaczyć coś nowego też w kinach, no i podsumowano polskie kino i, i podsumowanie wyszło tak, no, jak zwykle, smutno. Um, Filmy, które zarobiły najwięcej są skazane na Blusa Komornik, nowy film Falka, którego nie widziałem. Um, Pitbull, um, też bardzo podobny film, którego nie widziałem. Oglądałem. Oglądałeś i co? Okej. Okay. Okay. No więc właśnie, podsumowanie, to, to, w którym zaszczycił piątek Pitbulla, um, czyli okej, okay to jest diagnoza, którą postawiła Rzeczpospolita wszystkim polskim filmom, to znaczy wszystkie polskie filmy są ok. Najbardziej ubawiła mnie sentencja, którą przytoczył w Newsman Film Webu opisując, opisując stan polskiego kina tutaj zacytuję, bo to jest interesujące bardzo ciągle czekamy na dzieła wybitne ważne rozliczenia z przeszłością mądre freski o współczesności to jest takie pytanie, ja muszę to powiedzieć co, co, się, stało, co, co się stało z polską komedią z polskim kinem sensacyjnym nie wiem, no są, są, są, są inne gatunki niż dramat społeczny, tak? W Polsce to prawda? Tak? Znaczy... Wiesz mi się wydaje, że wszystko jest kwestią tego, że film polski ma złą reklamę. Strasznie. I um... naprawdę ja, ja widzę te filmy, to jest, to jest komornik, Falka, to jest uh, sam, personal Słuchaj, Grata za Nosiego. Ja też powiem. Uh, nawet w, trzaskalski, ale to wszystko To jest bardzo. Ja szanuję te, ja te filmy, to chodzi. Ale um, a, naprawdę. Był no. taki, taki film e, polski. Kameleon z Piotrem Machalicą. No tak. A poszedłeś na ten film? Nie, nie poszedłem. A ja też nie poszedłem. A wie dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że na dole tego plakatu <śmiech> był duży napis. Wiem, do czego zmierzasz. Był, był duży napis na plakacie do filmu Kameleon. Zobacz naprawdę dobry polski film. No i ja wtedy pomyślałem, no dobra, jak to jest naprawdę dobry polski film, to ja sobie na ten film nie pójdę. <śmiech> Tą smutną diagnozą ja kończymy. E, sekcję, że tak powiem, informacyjną rekreacyjną celuloidu. E, puścimy wam dzisiaj... E, no nie będziemy smucić, bo jest przecież Sylwester, musimy się bawić i tak dalej. E, Spot Safe Music Network, e, e, kapela, która się nazywa American Heartbreak. Somebody. Celuloid. A dzisiaj będziemy mówić na temat filmu Serenity, będącego e, filmową wersją, a raczej kontynuacją serialu Firefly. W serialu Firefly, który dodajmy jest, jest raczej był, hmm. bo już jest, że tak powiem, skończony. E, był jeden z najbardziej popularnych seriali, mających wierne rzesze fanów tam w Stanach. Ale ja bym powiedział, że to nie jest skończone. To jest e, ta zabawa z, z serialem Firefly... Fa, to. Firefly. To się wytnie. Tak, to się wytnie, tak. Zrobimy to komputerowo. Zrobimy to komputerowo. Tak. Firefly e, polega na tym, że e, został zrobiony tylko i wyłącznie jeden sezon. Tak jest. 13 odcinków mm -hmm. e, plus pilot. I e, e, ten serial został zdjęty z antenę przez Foxa ze względu, jak to oni stwierdzili, e, zbyt duże koszta i zbyt mała oglądalność. Mm -hmm. A, a sam film, jest podobno taka teoria, że powstał po silnych naciskach ze strony fanów mm -hmm. i fani oczywiście mają dużą nadzieję na to, że serial... Będzie powstanie dwójka? No, znaczy, że serial tak, że serial będzie na nowo uruchomiony, że jeżeli, jeżeli Serenity rzeczywiście miało, będzie miał naprawdę dużą oglądalność, to, to może będzie dalszy ciąg serialu, okej. Okay. Ja chciałem powiedzieć, że o czym jest film? Że, o, że o czym jest film. Um, to, to nie jest film. Science, znaczy, to oczywiście, to jest film science fiction, ale jakby na górnej warstwie, to jest film przygodowy. To jest western. To jest. Western, to jest I to nawet nie jest western, to jest film. E, i po obejrzeniu tego filmu wszyscy faceci będą go kojarzyli z Gwiezdnymi Wojnami. Znaczy, ja, przynajmniej ja go skojarzyłem. No od ja z ja to, Wojnami. Apelację, to jest to, czego brakowało w Nowych Gwiezdnych Wojnach to jest Han Solo. To, jest, to są renegaci, piraci, przemytnicy, one-linery, tak. E, właśnie, one-linery, czyli takie, e, takie krótkie, fajne, dowcipne teksty, które, które wymieniają między sobą, między sobą bohaterowie, których jest masa w tym filmie. No, to zatrzęsienie. Których jest zatrzęsienie i, i które naprawdę bardzo dobrze rozluźniają przy oglądaniu tego filmu. A To drugi tekst, jak tam leci, to po prostu Rozkładana na i musisz po prostu spaść pod, pod, pod, pod ten... pod mhm. siebie. Ta. Jest... Znaczy ja nie mogę powiedzieć, że mi się nieprzyjemnie nie, nie oglądał ten film, bo mi się oglądało bardzo, bardzo przyjemnie. Jest piramidalnie głupi. Momentami doprowadzą mnie do łez, jeżeli chodzi o jakieś takie sceny z cyklu spróbujmy zrobić z, z, głupi, z głupiego filmu przygodowego coś bardziej wartościowego i pokażmy jak jakiś bohater umiera i próbuje przekazać jakieś przesłanie. Nie będę wam psuł zresztą wzruszających momentów, których doświadczycie. Natomiast filmem oczywiście opowiada o grupce jakichś renegatów, którzy latają na jakimś statku, są piratami, odkrywają tajemnicę, która przesądzi o tak, tak, tak, losach ludzkości, galaktyki itd. itd., itd. Widzieliście już miliard, pięćset tysięcy takich filmów. Um. Ale rzeczywiście warto zobaczyć, po pierwsze, dla fenomenu Jesse'a Widona, który jest reżyserem i scenarzystą tego filmu, i jest facetem, który jest piekielnie uzdolniony, bo zrobił masę rzeczy ostatnio. No W ogóle on, w ogóle on był pomysłodawczą w tego serialu Firefly, ale oprócz tego zrobił takie rzeczy, które bardzo mi się podobały, to znaczy Toy Story. zrobił to historie. Tak, ta zrobił to history, tak, żeby znaleźć dużo historii. Robił Tytan. Tak, bardzo fajny film. Tytan, który jeden z, z, z, z, jakby, z jakby z pierwszej fali nowych filmów animowanych, e, pięć lat temu, to był w 2000 roku, był scenarzystą Tytana. filmu Buffy, później był, był jednym z kreatorów serialu Buffy i jeszcze oprócz tego scenarzystą do Angela. Tak, e, i rzeczywiście bardzo dużo pracował nad Buffy. Nad, z Buffy, tak powiem, wyszła. Ups, coś nam się cały czas tutaj... tutaj <śmiech> przepraszam, to moja, to moja wina. Ktoś napisał, ktoś napisał albo powiedział, że... E, nie pamiętam, to było w jakimś liście albo w jakimś komentarzu, że jest że coś schrzanił z, z mikrofonami i coś jest nie tak. Nie, nie, nie, to ja chrzanię coś z mikrofonami. Czy Problem polega na tym, że musimy... O, właśnie, kabel trochę nie kontaktuje. Za, Ale... za blisko trzymasz swojego przyrodzenia. Myślisz, tak, to może być problem. tak się patrzy porządliwie na ten złoty mikrofon. W każdym razie... <śmiech> E, wracając do... E, wracając Co do po pożądania, to można jeszcze przypomnieć, że Rozan Do pożądania. E, był, ta, u, u u strenarzystą, strenarzystą, tak. tak, on był scenarzystą, zaczynał jako scenarzysta w Rosen, jeżeli pamiętacie, taki sitcom z Rosen Bar i z... Johnem Goodmanem. O, brawo. <grych> z tego, to no ja jestem lepszy w serialach, ale dobrze, no okej. Okay. Z Johnem Goodmanem, z sitcom z końca 80., początku 90. lat. E, to też jakby pracował nad paroma odcinkami. Facet jest dosyć nie, nie, przyzwoicie, tak powiem, wyposażony prze, przez naturę, jeżeli chodzi o mózg. <grymne> Czekałeś, co powiem. Czeka... Nie, nie, nie, nie. Faliczne skojarzenia jakby Piotrka już się, już się zamknęły dzisiaj, więc. I co ciekawe, po Serenity, który nie był wielkim sukcesem i tak naprawdę jest chyba, podejrzewam, że jest klapą. Nie, dlatego To na pewno będzie miało swoich zagorzałych fanów. Myślę, że odbiją się na sprzedaży DVD, bo to zwykle tak jest, że jak fani, jeżeli jakaś, jakaś seria albo jakiś film ma jakichś takich bardzo zagorzałych fanów, to bardzo często jest tak, że, że w kinach tego nie widać, natomiast odbija się na sprzedaży DVD, bo no bo wiadomo, no, fani kupują i każą rodzinie kupować i każą dziewczyną kupować i, i złożą tego ciężarówki, także w każdym razie w, w, jest to reżyser i scenarzysta nowego filmu Wonder Woman. Tak, kolejna komiksowy bohaterka. Kolejny komiksowy... Kom, komiksowy no, no tak, kolejna komiksowa bohaterka. Yy, nie wiadomo... Yy, znaczy nie, nie wiemy jak to będzie wyglądało, nie wiem jak... jak to będzie wyglądało. Będzie yy, fajna, długonoga brunetka, Chodź, dobrze, dobrze, dobrze tak, czytałeś komiks. To widać, tak, że czytałeś komiks. Tak, z niebiesko-czerwonym kostiumie i, i z lasem żółtym. I będzie na pewno miała problemy z, z własną tożsamością i będzie na pewno miała pracę, w której... Będzie musiała odkryć w sobie moc i tak, poradzić sobie i to ta... będzie nowoczesna, współczesna opowieść o kobiecie, która się wyzwala z okowów polskiego społeczeństwa. Ale myślisz, że... Tak, Ale myślisz, że będzie... Taką, tak jak był Peter ot, Parker, odkryć to znaczy, będzie... Celluloid Podcast dla szowinistów. <grym grym> dla... Nie, ale po, nie, nie, no to już, już. No tak, ale powiedz mi, myślisz, że Wonder Woman będzie na początku, tak jak Peter Parker, taka, wiesz, pryszczata w okularach, a później, wiesz, będzie się przebierała w taką zajebistą Nie, bo to, to była kopia, wiesz. Na, na, no słuchaj, no ile było kopii? No oczywiście, że tak będzie. Albo... Ale poczekaj, poczekaj, ale poczekaj. Albo, albo, albo będzie jak Superman, to znaczy, że będzie taka elegancka jakaś pani reporter po prostu w firmie <głos> i później będzie wchodziła do closetu i się przebierała. Mm, Okej. Okay. Właśnie się zastanawiałem na tym, jak to by wyglądało. No dobrze, wracając do Firefly. Ym, czy polecamy ten film? Ja bym polecił, oczywiście. Co ciekawe, Firefly ma bardzo wysoką ocenę w IMDb, bo zawsze z, y, oczywiście sugerujemy się ocenami IMDb, że nie wyjść na idiotów. <śmiech> <śmiech> e, nie, ale poważnie, e, jakby skłoniło nas do obejrzenia tego filmu. Nie ja skłoniło jakby cała ta, ta otoczka, znaczy to, to, że ludzie mówią, ludzie mówią, ludzie mówią. ludzie mówią. W ogóle mówią. serenity jest w ogóle dobrze oceniane. Jest bardzo dobrze oceniane, ma, ma, po prostu fani są fanatycznie nastawieni do tego filmu. I, tak jak mówię, film jest głupi, ale widać, y, przebija z niego taka chęć y, zabawienia widza. To znaczy ja się nie nudzę, to jest dobrze skonstruowane. Biorę do ręki piwo, albo wino, albo alkohol, który obecnie mam pod ręką, siadam i oglądam te półtorej godziny naprawdę takiej popcornowej lekkostrawnej rozrywki i świetnie mi się to ogląda. Cały czas się śmieje. nie przejmuję się tym, że, że, że, że film ma jakieś braki, że, że, że, że nic się nie zgadza, że... że... Dobór aktorów jest bardzo fajny, bo rzeczywiście taki... tak. aktorzy akurat są z Firefly już. Nic, nic, nic, ja nie, tak, nic nie zmieniali? Nic ja się nie, zmieniali. nie zmieniali. Cała obsada no, aktorska, fajne. która była w Firefly w całości przeszła do, do, do, do, do, do filmu. A przypomniały mi się twoje słowa, które powiedziałeś bezpośrednio po obejrzeniu tego filmu. To znaczy, że Kurczę, że gdyby wzięli script doktoringów, znaczy no skrypt script doktorów do tego. Wytłumacz i. że to jest script doktorów? No, no właśnie, no to w momencie, kiedy ktoś napisze scenariusz, to ten scenariusz jest duże prawdopodobnie, że to jest kiepski, to wtedy biorą jakieś fachowców od pisania scenariusza, od dialogów, i oni z tego coś tam dłubią, dłubią, dłubią, i w końcu wychodzi z tego coś, coś co ma ręce i nogi. Eee, w każdym razie ty mi powiedziałeś na początku po obejrzeniu tego filmu, że. Szkoda, że, że nie wzięli jakichś speców od skrypt doktoringu, to wtedy to z tego filmu powstałoby coś naprawdę fajnego. No. A mi się wydaje, że właśnie trzeba to potraktować, że mi się wydaje, że ten film jest taki, jak jest, dlatego że rzeczywiście jest po skrypt doktoringu. Znaczy ja nie jestem pewien. To znaczy wydaje mi się, że... że znaczy, te, ten facet jest akurat dobrym scenarzystą. To znaczy widać, że on jest warsztatowo naprawdę... W, jeżeli zobaczycie sobie Jessa Widona w jakby jego filmografii i przejrzycie sobie dokładnie to, co on robi, to widać, że on jest rzeczywiście tytanem pracy, on bardzo ciężko pracuje i ludzie, e, tak naprawdę scenarzyści seriali i to dobrych seriali, bo on rzeczywiście pisał kilka dobrych seriali, e, to są eksperci wysokiej klasy. I podejrzewam, że jeżeli on sam pisze scenariusze i sam reżyseruje, to on nie ma skript doktora. Znaczy strzela, może ma, nie wie. Tak naprawdę nie pracowałem nigdy i, i, i, i, i nie, nie wiem, nie, nie, nie wiem. jak To zawsze wyglądało. jest skrypt-doktor. Zawsze. Zawsze. Chociażby Zasz, w, w, zwykle... w tym nowym przypływie z nazwą Washingtonem, No, kto by kto... <śmiech> <Musiałeś> to sprzedać? <śmiech> kto by pomyślał, że skrypt-doktorem był tam Quentin Tarantino? Skoro no, na... tak, wiadomo. No właśnie. No tak. To jest ten, który Piątek zawsze sprzedaje. i... i, i... O, ups, ups, ups. Ups, ups. Uwaga, uwaga, uwaga, jesteśmy już, jesteśmy z powrotem. Którą Piotrek zawsze Still sprzedaje. Light. Zawsze wracamy. <laughs> zawsze wracamy. Dobrze, no w każdym razie możecie sobie to rzeczywiście spokojnie obejrzeć przy lekkiej dawce alkoholu. Co ciekawe, Adam Baldwin, jeżeli zobaczycie nazwisko Adama Baldwin'a na, w napisach, to nie jest ten Adam Baldwin, to znaczy nie jest spokrewniony z rodziną Baldwin. Z, z rodziną Baldwinów. Z rodziną Baldwinów to nie na zmienia że zagrał w paru dobrych filmach jak Dzienny Podległości czy Patriota. Mm. Kończąc, taka, taka, taka mała ciekawostka z ciekawostek. Szukając, szukając informacji na temat tego filmu, dotarłem do dwóch źródeł, to znaczy Polski, polskiego źródła i, i angielskojęzycznego. No i w, może zacznę od tej angielskiej. Mianowicie pojawiła się informacja na IMDB, że ekspres do kawy był firmy produkcji Siemens. Natomiast na stronach polskich była informacja, że ten sam ekspres do kawy był produkcji Bosch. Okej, okay, ja rzuciłem teorię, że może Bosch jest właścicielem Siemensa, albo Siemens Boscha, ale nie wiem, czy to się sprawdza. Razie, moja teoria jest taka, że w zależności od tego, jaki jest serwis internetowy, to taką firmę promuje. Możliwe. Nie? Nawet ciekawostki sprzedają teraz, słuchajcie. Ale my się nie sprzedajemy. My jesteśmy zawsze tacy sami. Chociaż nie, nie, nie. Ostatnio zostaliśmy przez Michaela z polskiego Detroit po o to, że Jesteśmy najprawdopodobniej nie, na usługę... Ucałego... Łukasza. Nie, tak Łukasza. No. O, bardzo przepraszam, bardzo. Łukasza... Siem z pos... ci podcasterzy. Tfu, tfu, tfu. Tak, właśnie. Łukasz z polskiego Detroit posądził nas o to, że e, sprzedajemy się wytwórniom zagranicznym, dlatego że... Komu się nie sprzedajemy. No właśnie, nikomu się nie sprzedajemy. Niezależni. No właśnie. A, słuchajcie, zapomnieliśmy. E... Ogłosiliśmy konkurs na, na to, kim jest Kuba ścierał. Um... O właśnie, nikt się nie zgłosił. No właśnie, Wiecie nikt się kogo... nie zgłosił. No zgooglujcie go chociaż, no nie wiem, no w Googlech to powinien być chyba Kuba. A to znaczy co, nie mówimy teraz kim jest Kubań nie, nie, mówimy kim jest Kubań Nieszczeraw, musicie zgadnąć, no. Talon na balon, ale ostatni nikt nie wygrał, więc może dlatego nikomu się nie chce. No a, a co, co, co byśmy zaproponowali? Udział w zyskach? Właśnie udział, nie, nic nie zaproponuję. W jakich zyskach najwyżej strata? Dobra, słuchajcie, film jest fajny, warto go zobaczyć i, i warto zobaczyć co będzie później robić Joss Weedon, bo po ma dużo, dużo krzepy. Nie, słuchaj, na... spokojnie, będą podobne następne części. Okej, okay, ja, ja jestem gotów zobaczyć, ja, ja się tak, dobrze bawiłem. Także, tak bardziej. Dobra, no to strzelamy, no to co, co, co, co to będzie, na Ja, 4, 4, ja na cztery mnie. Czwórka, okej, okay, no dobra, dla mnie czwórka ja się dobrze bawiłem, także... Ostrzegam, że film jest głupi lojalnie, więc, więc myślę, że jestem usprawiedliwiony. Dobra, e, życzymy Wam szczęśliwego nowego roku. Pogoda, oby był lepszy, oby tak. miał, miał, miał więcej ile dobrych filmów, obyśmy się dalej trzymali, Abyście nas dalej słuchali, e, obyśmy dalej byli lepsi. Niech e, moc tak. będzie z Wami. <laughs> będzie, nie. Niech szampan płynie z Wami, tak? Niech szampan płynie i wódka się leje i miejcie fantastyczny nowy rok, naprawdę. To co się dzieje w tym roku jest y, fantastyczne. Reklamujcie nas, bądźcie z nami, komentujcie nas w ogóle, odjazd. E, czekamy rok. na wasze maile, czekamy na wasze maile, czy na, na wasze komentarze, w ogóle jesteśmy w y, obłędnie następnymi. Dobra, kończył. kończył. Dobra, dobra, okej. Okay. Już się nakręcam. E, kończymy... Czym kończymy? Kończymy piosenką. O, o, jakie to ciekawe To interesujące, prawda? Nigdy się to nie zdarzyło Keeping time with the moon Amy Fox Znowu kawałek rakowy i znowu do przodu Tylko u nas celuludzie Żegnają Was okrze i korba Trzymajcie się, szczęśliwego nowego roku I'm